Życie to jest gra, w którą ty grasz, Raz wygrywasz, raz przegrywasz A wtedy się ukrywasz, mocny wrażeń szukasz Niepotrzebnie wtedy faj tukasz NH, KRK, na domówkach i w klubie To jest to, to co kurwa lubię I niech każdy wie, że tylko tu dobrze czuje się Klaudii, Mati, Peter, Pece Nie szukaj nas w gazecie, nie na tym rzecz polega Każdy z nas od ideału Biega. Nic jakbyś chciał w życiu nie przebiega Są wyjątki, lecz nie los jest twarza Szybko lecą dni, jak kartki z kalendarza Bóg każdy twój ruch przetwarza Synchronizuje potknięcia, uważaj Kiedy złe przedsięwzięcia Mała wpadka i po uszy Nikt do ciebie ręki nie wyciąga Ale ciebie to wciąga jak wir tonącego Na środku oceanu, jak fala cię przytłacza Z toru życiowego zbaczasz już nigdy nie powiesz Zaraz wraca, póki możesz To zawracaj z tej drogi Później może być za późno Tak na próżno, tak bez sensu Żyjemy w czasach prezentensu Czego się nauczy to twoje, ja co moje biorę Idę swoim torem, co godzina to nowina Życie jedna wielka gmina, ostre kły swe wypina Nie moja, w tym jest wina tych co nie mieli fakta Wspominam nauka nie poszła w las w takie miejsce, taki czas K.R.A. K.U.W. 2000 koniec, wieńczy dzieło Tak wszystko niewinnie się zaczęło W sekundzie jednej runęło, gorące poparzyło Niby na wyciągnięcie ręki było Cholerstwo niejednego, jednego, paczynę zamieliło Utopię zakończyło, szczęśliwe wyspy oddaliło inne złotym strzałem, na łopatki powaliło, A czy w ruchach twych ziomków, winy nie było Nieistotne co się stało, historia dalej się powtarza Głupi jest ten, co głupiemu dowierza Złóż ręce do pacierza, niech otworzy oczy Ten, to nie dowierza, ludzie na i dzień Nie zobaczą pułapki, perfekt zasadzki Ogdrapane brudne klatki, samotne na ulicach motki Zapewne zmoki mej, na razie nie będzie chleba Polenia ciągła potrzeba, w płucach mój przebywa To co ma za i dusza moja skrywa Tak to już na tym świecie bywa, metafora Eta krywa Poddrówka dla każdego, ziomka mojego Za jeszcze jednego jointa rozminionego W zimnej pianie, zatopionego kolego Zapamiętaj, enka blokowiska, nie jak ludzki lego Na życiowej drodze, we kamieni na niej Mimo przeciwności nadal kroczę drogą swą i nie żałobny ton, ani pogrzebowy dzwon Ja wykorzystuję wszystkie szanse, a ty swoje trwoń Kiedyś zorientujesz się, jakie błędy popełniłeś Ile złego podczas egzystencji uczyniłeś Do czyjego nieszczęścia bezpośrednio przyczyniłeś Przed śmiercią żal za grzechy łudzisz się, że się zmieniłeś Nieustanne obawy, co kolejny dzień przyniesie Gdzieś w oddali marzenie życia w zielonym mieście Dzień za dniem, jak na jakimś pierdolonym teście Do wszystkich nadchodzących chwil Luźne podejście, nie przyzwyczajaj się wiesz, że dużo jeszcze się pozmienia Przyszłość nie do przewidzenia Czy na lepsze, czy na gorsze Jak już ktoś powiedział, nie mi to oceniać Spróbuj to, co masz doceniać Bo może zdarzyć się, że już nic ci nie zostanie Pozostaniesz sam na sam Z jednym pytaniem, odpowiedź na nie bo Pomoże wynagrodzić wyrządzone krzywdy A jak brzmi? Żyj i pozwól żyć innym Gra, którą każdy z nas gra Życiem to jest gra Którą każdy z nas gra Nie mogę hey, się Przepraszam dobra, Ja proponowałbym ją rzucić czysto okno Aby proponowałbyś jeszcze wyżej ją rzucić Przepraszam Thank <laughs> <laughs>